Witamy w Przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznej, stałej, regularnej audycji twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Star Wars Celebration, o najnowszej edycji tej równie cyklicznej imprezy, równie regularnej jak przekaz. E, w dniach 7 do 10 kwietnia, czyli Wielkanoc, odbyła się najnowsza edycja Star Wars Celebration. Było to Celebration Europe. E, impreza odbywała się w Londynie. Niestety nie dane nam było być na tej imprezie. I pewnie już nigdy nie, da, nie dane nam będzie być. Ale no, ja oglądałem... Chyba, powiem Ci, od deski do deski w chyba nigdy tak nie miałem. E, cztery dni przykuty do telefonu. No ja aż tak dużo nie oglądałem, bo przyznam się szczerze, że nie miałem specjalnie warunków, ale tyle, ile mi się udawało w ciągu dnia, to, to trochę się starałem oglądać. I też post factum nadrabiałem, ile się dało z tych materiałów, co mi w sumie nawet też pasowało, no bo wiesz, ten stream no tak. ma dużo waty mimo wszystko, więc dosyć szybko mi się tak naprawdę udało te kluczowe rzeczy, na których mi zależało ponadrabiać. To jest najzdrowsze podejście. Po pierwszym dniu zastanawiałem się, czy jednak tego nie robić, bo w pierwszy dzień chyba tylko jeden panel był transmitowany i ja chyba ciuteńkę na nim przykimałem. Tak mówię od deski do deski, ale jednak na chyba dwóch panelach troszeczkę odjechałem, odpłynąłem na chwilę, ale mnie jednak to hypuje zawsze, mnie jednak to pompuje. Ja się bardzo obawiałem tej edycji, bo po pierwsze no miałem oczekiwania, myślałem sobie gdzieś, nawet tak myślałem może nową trylogię, buchną, takim gruchną, news epizody 10, 11, 12 mamy wielki plan na następne 6 lat, no to ja wiem tam, tam Disney raczej w epizodyczność już nie pójdzie nigdy ale, ale myślałem o filmach, z drugiej strony myślałem sobie na no co z tego, Zapo nawet jak zapowiedzą filmy, no już przerabiamy przez zaraz ostatnie skasują lata. znowu no, za chwilę skasują, już mieliśmy Investor Day gdzie cuda na kiju wyciągnęli z kapelusza, nie wiadomo skąd jak się jarał, a potem to wszystko i tak, zresztą wszystkie filmy też, które były gdzieś tam jakoś zapowiadane, no ale tak czy siak mnie to pompuje i, i nie ukrywam na pompowało mnie. Tych paneli było potem więcej, lepsze, gorsze, ale kilka było naprawdę ciekawych. Fajny panel na piętnastolecie The Clone Wars, taki fajny, energetyczny. Na sam koniec panel Daga Chonga. i ja jak zawsze, już, już chciałem go odpuścić, bo mówię, już jestem tak zmęczony po tych czterech dniach, ale gdzieś tam pamiętałem, że on ma naprawdę najlepsze panele, takie przygotowane prelekcje, zasuwa z tematem, pokazuje masę zdjęć, ma, ma, ma takie prezentacje przygotowane i to był faktycznie super panel, ja go oglądałem trochę w pociągu, więc pauzowałem i że, żeby mi tam nic nie minęło. Większość to wywiady na scenie tradycyjnie, The Star Wars Show, Star Wars Celebration Live, a one są zazwyczaj takie jak zawsze, facet mówi jedno zdanie, wszyscy krzyczą i tak dalej, ale na przykład bardzo fajny wywiad z Haydenem Christiansenem, który na mm -hmm, scenie głównej Ok a na tej scenie bocznej naprawdę chłopak się wzruszył i to, i, i, i to mega było. Jak gość, który wraca po 20 latach, gość, który był kiedyś opluwany, e, wraca do tego świata i, i, i widzi te, te, te reakcje. Także tak, tak, e, to było super. A Ci jeszcze powiem długo mówię na sam wstęp, ale powiem Ci, że e, no balansowałem na granicy. Nie? Balansowałem na ostrzu noża. To były cztery dni świąt z rodziną. My jeszcze wyjechaliśmy do znajomych, a ja po 8 godzin dziennie telefonem. No i gdzieś tam wisiała ta kłótnia. Już to już, już czułem, nie? ale na szczęście do niej nie doszło. Ale na sam koniec w pociągu oglądałem, a my mieliśmy całą trasę na cztery pociągi rozpisaną i u mnie w domu jest taki żart od 13 lat, jak wracałem z Dni Fantastyki w 2010, to wracałem nocnym pociągiem, przespałem Nakło, przespałem Bydgoszcz, obudziłem się w Laskowicach, ale już za późno, żeby wysiąść, dojechałem do Trzewa, Jeszcze bym trochę pospał, bym na Hel dojechał. Bunkrów nie ma, ale też jest, nie? I to taki jest żart rodzinny od 13 lat. Wychodzę do Biedronki, to mi ktoś mówi tylko przez wracaj. No i zrobiliśmy to samo, wracając trochę z mojej winy, bo z telefonem w ręku wchodziłem do pociągu i weszliśmy nie do tego, co trzeba i do trzeba dojechaliśmy. O, proszę. <laughs> także, także podróż o dwie godziny się przeciągnęła i o jakieś 120 zł podrożała, no ale... ale to ja oglądałem dalej, nie? Także napompował mnie ten miesiąc, napompował. Dobra, ja długo gadam na wstępie, przejdźmy do konkretów i jak chcesz możesz teraz danie główne, bo od tego zaczniemy, czyli filmy, żebym ja przez kolejne 10 minut nie gadał. jest to danie główne, ale już na etapie tej zapowiedzi no, ujawni się pewna taka melodia, mam wrażenie, całej tej dyskusji, że z jednej strony mamy dosyć spore newsy, ale z drugiej strony tak naprawdę, tych konkretów jest jak na lekarstwo i tak jak mówię, to będzie taka melodia przy większości tych tematach, bo jakoś odniosłem wrażenie, że porównując to chociażby z tą poprzednią edycją imprezy, ja miałem takie wrażenie, że pomimo tego, że właśnie no chociażby zapowiedzieli nam te firmy jakoś konkretnie, to wtedy dostawaliśmy jakoś więcej konkretów, ale to przy okazji tych poszczególnych tematów... Ale to chyba wcześniejsze edycje, bo nas mhm. sprzed roku to na nie i też chyba bieda była, z tego co pamiętam. Mam wrażenie, że tu jest jednak trochę więcej, że ten Disney Plus już, już stąpa, już nie ma tego covid-a już w sensie jest, ale to już nie jest aż tak restrykcyjne. I oni już mają chyba plan. I ten Disney Plus już idzie według planu, a filmy, no... No zobaczymy, no zobaczymy co to, to dokładnie przyniesie. tak. No mamy zapowiedziane trzy filmy no i tak naprawdę jest to zapowiedź ciekawa pod kilkoma kątami. Po pierwsze mamy trzy filmy w, na, w kompletnie różnych epokach, bo wiemy, że za pierwszy film będzie odpowiadał James Mangold, czyli człowiek, który robi obecnie Indiana Jonesa, czyli zostaje w filmie. Na dłużej, on odpowiadał m.in. za Logana, za La Mance 65, jeżeli ja dobrze pamiętam. Za Copland, za tak. tego wcześniejszego Wolverina. Dokładnie tak, czyli jakieś tam nazwisko rozpoznawalne i on będzie robił film... W zasadzie gdzieś mi mignęło chyba na stronie Star Warsowej taki opis, że takie jak niczym 10 przykazań o początkach w ogóle spotkania z mocą i o tym jak narodził się w zasadzie taki pierwszy Jedi, pierwszy użytkownik mocy. I ja trochę nie wiem co mam powiedzieć szczerze mówiąc, bo to brzmi dla mnie tak jakoś Zupełnie y, dziwacznie, że ja nie wiem, co myśleć o tym filmie. Tym bardziej, że nawet tam chyba pada czasówka, że to ma być 25 tysięcy lat y, no, przed Jawinem. W no, z w więc... kanonie coś takiego było, bo oni tutaj dali taki timeline nowy, w sensie rozbudowany i do tych erek, które do tej pory znamy, przed High Republic, teraz wchodzi The Old Republic, czyli coś, co było w legendach i też było kilka tysięcy lat wcześniej, a jeszcze wcześniej Sweet Jedi, Down of the Jedi i to też było. Była seria komiksów e, Night Errant i była jedna książka, którą ja kiedyś omawiałem 100 lat temu w kombinacie Świt Jedi właśnie się nazywała i to się działo 25 tysięcy lat przed e, epizodem czwartym i tutaj jeszcze dorobili teraz po erze e, najwyższego porządku e, Nowy Zakon Jedi, New Jedi Order, co też mm -hmm. było w starym kanonie, tylko tam była inwazja Juzan Wongów, no tego tutaj nie będzie. E, no ja byłem Byłem przekonany jak to zobaczyłem, że Taika Waikiki będzie odpowiadał za TR, bo mówiło się o tych jaskiniowcach gwiezdnowojennych. No, według tego co Kathleen Kennedy się wypowiedziała to chyba ten projekt nie, on tam nie padł, tak jakby on nie powstawał. Znaczy ja ja widziałem, że... że gdzieś tam w wywiadach ona niby wspomniała tylko o tym, że cały że czas to jest... cały czas jest brany pod uwagę. A to ale tego niekoniecznie nie słyszałem, jako film. ale słyszałem, że ten film White jest cały czas jakby w produkcji, tylko przez to, że White jest zarobiony i pracuje w zasadzie nad nim sam, no to on to robi w swoim tempie, po malutku i oni nie chcieli go poganiać, nie chcieli przyspieszać tego i na razie po prostu to jest gdzieś tam melodia przyszłości. Nie? No Ja z tego, co tak mi mignęło, to widziałem, że projekt Fidgego jest całkowicie chyba skasowany, a Rogue Squadron jest rozważany cały czas, ale tak jak mówię, niekoniecznie jako film, może jako serial, co nie wróży dobrze, patrz Kenobi. No, ja nie wiem, czego się spodziewać. Logo tego, tej ery dzisiaj mi mignął taki mem, w sensie nie mem, tylko takie zdjęcie. Ono się pojawia troszeczkę inne w epizodzie 8 w tej jaskini, w której Luke szkoli Ray i tam jest takie logo na środku nie sprawdziłem tego w filmie, może to było przerobione na tej graficzce, to jest logo, które bardzo przypomina ten świt Jedi. Jestem otwarty, nie wiem, nie wiem, czego oczekiwać, nie jaram się jakoś mocno, ale pff, nie wiem. Na pewno bardziej niż z Dave'a Filoniego, który ma robić drugi film i to jest określane, nic, nic o tym filmie nie słyszałem, nic, fabularnie nic, ale mówi się, że to ma być finał Mandoversu. Ale także... to po, poczekaj chwilę, bo to ja jeszcze dwa zdania bym chciał do tego do Mangolda Dobrze, i, i do Terdei. Nie, nie, nie, no spokojnie. Yy, tylko tak, w sumie mnie trochę zaskoczyłeś, że aż w starym kanonie też takie stare dzieje były brane pod uwagę. Nie wiem jak to wyglądało i aż może sobie sprawdzę, tylko no, nie wiem, ja trochę nie czuję po prostu tej różnicy. Szczególnie jak mamy wiesz, te, The High Republic, które jest już dużo wcześniejsze i mamy ten zakon u świetności. No, ja trochę jakby nie czuję w ogóle pomysłu tego. Na, na tych wiesz, pierwszych Jedi i, i pierwsze, pierwszych użytkowników mocy, z drugiej strony ten projekt Zray też nie mam pojęcia, bo po pierwsze tutaj jest reżyserka no powiedzmy sobie szczerze bez dorobku, bo ta Charmi mm. Charmin Obeid czy noi to tylko chyba przy Miss Marvel reżyserowała i przy jakichś mniejszych projektach. Ale to projektach. jakieś dwa odcinki, to znaczy ona ma filmografię, ale to jest twórczyni z Pakistanu i to są filmy, których kompletnie no ja nie znam, nie? No dokładnie i to są jakieś chyba takie e, projekty o, o nie tej skali co, co Gwiezdne Wojny, więc to jest jakby zastanawiające. No i umówmy się nowy Zakon Jedi e, no to nie brzmi z jednej strony jakoś ekscytująco, z drugiej strony no, rodzi się od razu pytanie, yy, z kim będą walczyć. Yy, no, no, no i też trochę nie wiem, jaki jest pomysł, tym bardziej, że mówi się o tym jako o jakimś tam solowym filmie. Natomiast jakby przechodząc do tego Mandoverse, to ja Ci powiem, że jak usłyszałem, że ten film ma być właśnie takim zwieńczeniem całej tej serialozy, bo tam się wprost pisze, że to jest Mando, że to jest Book of Boba, Book of Boba Fett, Asoka i inne projekty, więc nie wiem, czy to mają na myśli dalsze sezony tych istniejących seriali, czy coś jeszcze mają nam wiesz, pomiędzy Asoką na przykład, a filmem dorzucić, ale ja zacząłem się jeszcze bardziej obawiać seriali i jeszcze bardziej zacząłem się obawiać filmu samego, bo też słuchałeś na pewno Filoniego i Fawro. Filoni już jest w trybie na pełnej, że oni teraz rozpisują sobie wielkie swoje uniwersum i będą łączyć kropki, które rozrzucają po tych wszystkich serialach. Na ten moment to nie wiem jakie kropki, bo poza tym, że <grych> pewnie zaraz będziemy mieli odrodzenie Mandalorian, no i Traun wróci, no to nie wiem jakie wielkie kropki, bo, bo nic ponadto mi się tutaj nie rzuca w oczy, a poza tym mam dwie obawy z tym związane, po pierwsze... No te seriale cały czas nie wyglądają dobrze chociażby pod kątem wizualnym i teraz ja mam poważne obawy co do tego, że Filoni, który pracował przy animacjach i przy tych serialach ma nagle dostać pełnoprawny film i nie wiem wiesz, na ile on jest w stanie sobie poradzić tak stricte technicznie, żeby to, to dobrze wyglądało. Po drugie mam spore obawy, bo trochę nie wiem jak oni chcą to rozegrać znów na dwóch poziomach. Po pierwsze no, jeżeli to ma być zwieńczenie tych wszystkich seriali, no to my przecież od lat mówimy o tym, że niby się mówi o tym, że te seriale są istotne, że tam są postacie z seriali i tak dalej, tak dalej. No Marvel od ilu lat to pokazuje, że to jest pieprzenie, mówiąc brzydko i te wszystkie seriale one się nie liczą dla, dla filmów nie no film musi być filmem a padło filmem. Gdzieś, że to na pewno będzie film kinowy? no ja zrozumiałem, że to, jest, że to są filmy kinowe, a co obstawiasz że to jest taki film ala telewizyjny, tylko na Disney Plus? No, no nie obstawiam, ale no, to by miało sens nie no to film by miało sens no bo, bo ja założyłem, że to jest kinówka no i jeżeli to by miała być kinówka, to nie widzę jak oni y, chcą to zrobić y, y, no i też ale to są takie obawy, które gdzieś tam wcześniej artykułowałem, że ja osobiście, nawet przy całej mojej sympatii do rebelsów, do Trowna, do Asoki trochę się dziwię, że oni w ogóle w to idą na taką skalę, no bo to jest, nie wiem, 6-8 lat po powrocie Jedi, czyli no niespełna 20 lat przed trzecią trylogią, no i nagle tej skali zagrożenie, o którym nikt już nie pamiętał później w tych tych, no ale, no okej, okay. to może nie mam się co czepiać, bo tu wszystko tak działa, tak naprawdę w tym rozszerzonym uniwersum. No ja nie wiem, ja... zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz, na razie Filoni, nie? Po pierwsze, nie lubię tego i to wiemy, bo, bo, bo podkreślam to wielokrotnie, po drugie, to pewnie będzie film jak Thor, czyli w kopule kręcony, no, czyli będzie prawda. wyglądał koszmarnie. E, fabularnie, wiesz, oni mogą pozamykać seriala, zrobić tam, nie wiem, pięć lat później z tymi postaciami jakaś jeszcze jedna przygoda, to jest do zrobienia. Pojawi się Mando, Boba Fett, Grogu. Tam nie trzeba ich jakoś bardzo w filmie wprowadzać. Pojawi się Luki, jego świątynia i tak dalej. W sensie wydmuszka Luka. Jest to do zrobienia, ale no, umówmy się, najmniej się jaram tym filmem, a trochę się też boję, bo od lat się tam gdzieś... Yy... Psychofani Mandovers e, krzyczą, żeby to on przejął teraz e, Gwiezdne Wojny, jak Kathleen Kennedy mówi, że to jest kolejny krok e, Filoniego, bo zaczął od animacji, których też nie umiał robić e, wtedy, ale zrobił je e, całkiem okej. Okay. Potem przeszedł do aktorskich seriali, teraz do filmów kinowych, a to się pewnie sprzeda i, i to będzie e, pewnie bardzo popularne i bardzo dobrze oceniane jak te wszystkie seriale. No, e, żeby on tam... To, to, to, to, wiesz, On już ma silną pozycję w Lucasfilm filmie, a to, to mu te pozycje jeszcze bardziej wzmocni, czego ja absolutnie bym nie chciał. Także tego filmu się obawiam na kilku płaszczyznach. A jeśli chodzi o film 15 lat po epizodzie 9 z Rey, no umówmy się, po epizodzie 9 ja na coś takiego czekałem. Liczyłem, że dadzą się zestarzyć troszeczkę tym aktorom, żeby była analogiczna sytuacja. Troszkę starsi aktorzy z wcześniejszej trylogii, jak, jakaś nowa młodzież wchodząca w ten świat. Rey zakosiła książki Lukowi, czyli tak zakładaliśmy, że ona będzie odbudowywać zakon nie wiem, pomógłby być już jakimś się admirałem, chociaż to już liczyłem, że tak będzie w dziewiątce, ale ja tam nie wiem, czy akurat Oscar Isaac by chciał jeszcze grać w Gwiezdnych Wojnach, nie mam pojęcia, tak samo jak reszta Freiny, ale ja jestem na tak. Co prawda wolałbym, żeby to się nazywało epizod 10, no ale tak jak powiedziałem, Disney chyba w takie rzeczy nie chce wchodzić. Oni przecież pousuwali te numerki w zasadzie z wcześniejszych epizodów też. Jak wejdziesz na Disney+, Plus to masz po prostu Star Wars i tytuł. Wydaje mi się, że chyba nie chcą już się w takie rzeczy bawić, ale też e, gdzieś mi mignęło, że mają być żółte rolki z napisami. Tak, przed tak, tymi też to One niby mają być pojedyncze, ale z, z potencjałem na rozwój. Czyli jeśli się sprzeda, jeśli się przyjmie, to można to rozbudowywać. I... No, no to może się urodzić taka te, te, jakaś większa seria po epizodzie 9. Ja na, najbardziej na to czekam. Ja Daisy Des, Ridley lubię. E, z przyjemnością powrót tej postaci zobaczę. Dobrze, że to jest 15-letni przeskok, bo ja nie widzę pomysłu na e, zaklejenie tego mhm. całego bajzlu, co, który powstał po epizodzie 9. Na moje tu może powstać dziura, może pojawi się ktoś mądry, kto to w książkach poszyje. A na moje może być dziura, i coś nowego po prostu, bo, bo, bo mówię, taki syf po tej dziewiątce został, że nie wiem, jakby to liniowo pociągnąć. Więc ja na ten film czekam. I najbardziej z tych wszystkich. Nie, no to Ja też zdecydowanie najbardziej. Tym bardziej, że nie ma co się czarować, że to jest pewna szansa też na rozwój całego e, uniwersum, no bo może w końcu e, ruszymy, wiesz, też e, z komiksami, z książkami właśnie trochę do przodu, mm -hmm. no, no bo tak jednak... Jak ruszyliśmy przez 7, 8, 9, e, No, e, wiesz, wtedy, no, wtedy no, wiem, w, wiem, była, wiem, była wiem. myślę, właśnie inna sytuacja i ja nawet e, stwierdziłem, że to jest może dobry patent, że oni nie bawią się w jakąś tam nową trylogię no, od razu. No, i w zamknięciu e, tego na lata, tak, w embargo, tak, no. Bo, bo to, wiesz, to po prostu e, jednak wiąże ręce z jednej strony no, z koniecznością od razu dowiezienia jakby całej trylogii nieważne tak naprawdę czy ona jest dobra czy zła, czy był na nią pomysł czy na nią nie ma pomysłu to po pierwsze, a po drugie no też umówmy się, ta trylogia ona nam pokazała, że no, taka formuła na przecięciu filmów i całej reszty, ona się niespecjalnie sprawdza, no bo przecież tych komiksów mieliśmy jak na lekarstwo z tamtego okresu książki książek też niewiele i, i no, nic z tym tak naprawdę nie, nie robiono, ale wiesz, ale ja mam nadzieję, że to po prostu otworzy cały ten okres, nie? że to nie tylko będzie poszerzenie filmu, tylko, że może właśnie to, co powiedziałeś, że ktoś się weźmie za cały ten okres pomiędzy epizodami w rozszerzonym uniwersum. No i, i ja myślę, że jak tam będą ludzie z pomysłami, no to, to wiesz, no Soul i spółka, by w komiksach pokazuje, że nawet okres krótki relatywnie pomiędzy, nie wiem, Imperium Kontratakuje i Powrotem Jedi można całkiem spoko historiami zapełnić, jeżeli ludzie będą mieli na to jakiś pomysł, nie, więc ja, ja trochę liczę na to, że to może nam nabierze wszystko oddechu, no ale to trzeba poczekać za czas jakiś, jak jakieś konkrety mm -hmm. się pojawią tak naprawdę. No ja się ogólnie jaram, wiesz, filmy do kina wracają, no to zakładając, że wrócą, ale no na razie nie będę tutaj ten uszczypliwy. Na razie się jaram tym, że wracają. Ten chyba o Rej ma być pierwszy, jeśli dobrze zrozumiałem, chyba już jakoś nad nim konkretniej pracują. To dobrze, że nie filoni. Minus taki, że wiesz, Rej jest jakkolwiek byśmy się z tego nie nabijali jest to Rey Skywalker i pewnie będzie się jej pojawiał duch luka Skywalkera więc od tych Skywalker'ów się nie uwolnimy Dave Filoni pewnie też nie odpuści, żeby sobie wrzucić młodego luka wydmuszkę no ten projekt o pierwszym Jedi ten jest na razie najbezpieczniejszy No to że prawda. odpuścimy tych Skywalker'ów, chociaż Schmidt też miała pewnie jakiś przodków 25 tysięcy lat temu więc kto wie, ale no podejrzewam, że nie że tam Skywalker'ów nie będzie więc pod tym kątem ten film będzie fajny, oderwany od tego wszystkiego no ale ogólnie fajnie ja się cieszę no, no to zapowiedzi w sumie dosyć duże, ale z małą ilością konkretów. Trzeba czekać na to, co się ukaże. A filmowo też jest jedna ciekawostka, czyli będzie 40-lecie obchodzone powrotu Jedi i film wróci do kin. I ja się zastanawiałem nad tym, czy będzie w Polsce, ale gdzieś już mi mignęło, że ma być w Polsce też ten film w kinach. Także w sumie no fajnie. Trzy lata temu Imperium Kontratakuje było w wybranych kinach w w Polsce. Na razie chyba ten Powrót Jedi był zapowiadany tylko w Stanach i w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że na 100% będzie w Polsce. Film ma bardzo fajny plakat na to 40-lecie kinowy. Mhm, to ja prawda. nie byłem na Imperium Kontratakuje, no w sumie szkoda, bo Imperium to jest akurat taki film, którego nie widziałem. No, ja też nie byłem, ale to tych... chyba była pandemia szalejąca taka na poważnie wydaje mi się, że to, to tak on, ten film przez kina też tak przemknął. No chyba tak przeleciał. Ja pamiętam, że chyba też były jakieś newsy, że on będzie bez pisów W ogóle on miał być w oryginale, co prawda, no dla mnie to nie problem. Z dzieciakiem bym nie poszedł, ale z dzieciakami wtedy i tak nie planowałem. Nie wiem dlaczego. On chyba był tylko w większych miastach, ja bym mm -hmm. musiał pewnie dojechać do Poznania, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale no może coś mieszam. No zobaczymy, zobaczymy. Też trzeba czekać na konkrety. Mówię, melodia no, całej tej tak rozmowy. Ja akurat widziałem oryginalnie w kinie, co prawda, nie w 83, no wtedy miałem 4 lata, ale u mnie w hełmie w tamtych czasach, no to z kilkuletnią obsuwą te filmy leciały, więc akurat na powrocie byłem jako dzieciak w kinie ale z przyjemnością sobie pójdę, jeśli będzie taka możliwość. No, no to, to wypatrujemy y, wiadomości dalszych. Dobrze. I to tyle w temacie filmów. I teraz przechodzimy do długiego bloku, najdłuższego o serialach. E, niestety żadnego panelu serialowego nie widzieliśmy. Żaden z, nie był streamowany. Jedyne informacje, jakie gdzieś tam przeciekały, czy oficjalnie, czy m, nagrania kalkulatorem, fragmentów e, teaserów, które pojawiały się m, na panelu. No i wszystko zaczęło się od Asoki, oczywiście. Asoki, której premiera już e, w sierpniu tego roku e, dostaliśmy plakat. E, on jest ok. Ja, na, na początku, jak u mnie na grupie ludzie wkleili, to, to mówili, że cringe'owy. Mnie się podoba. No, zbliżenie na twarz, takie mocne zbliżenie. Fajny plakat, mi się podoba. Ym, I trailer. Trailer w dwóch wersjach. Ja tej drugiej niestety nie widziałem. Ona ja wpłynęła mhm. jakieś nagranie, ale ja dopiero dzień później zobaczyłem, że mi linka wrzuciłeś i to już po, po całym moim dniu celebration. No on już był e, usunięty. Ale ten trailer mnie się podoba. Na tym oficjalnym nie widzimy twarzy Trauna, widzimy go od tyłu, nie widzimy Sabin z mieczem. On zaczyna się dziwnie. Dzisiaj znajomy mi pisał, że kurczę, jak to źle wygląda na początku, że tej te kopuły w ogóle nie rozwijają. Ja ci powiem, że paradoksalnie mi się ten początek podoba, bo znaczy, nie wiem dlaczego, ale on znaczy nie wiem dlaczego mi się podoba. On wygląda jakby to była animacja. Ta świątynia Jedi, do której ona idzie, to jest jak z rebelców, jak mm -hmm. z animacji wycięta, no tylko, że w live action, nie? W aktorskim serialu. Ale ogólnie jest okej. Okay. Widzimy masę postaci z Rebelsów. Widzimy Sabin, widzimy Heresyndule, widzimy hologram e, Ezry. E, widzimy no, Chopera. Widzimy... Chopera. No, nie widzimy Zeba, ale tego widzieliśmy w Mandalorianinie. Widzimy lokację, jest to mieszkanie na tej wieży Ezry, na, z którego on oglądał lotal wielokrotnie, jakieś statki przelatywały. Tutaj jest analogiczna scena. Widzimy dwoje jakichś mrocznych sitów, mrocznych Jedi. E, są ich nazwiska, ja nie pamiętam ich w tym momencie. Jakiś ojciec i uczeń, twój mistrz i uczennica. E, oni mają takie pomarańczowe miecze. To jest w sumie fajny motyw, e, że to nie są sitowie. Ja, ja bym to tak e, interpretował. Nie Sithowie, tylko właśnie Mroczni Jedi, ale wczoraj mi mignęła jakaś wypowiedź Filoniego, która już Jezu, bo on nie mówił o tym, tylko mówił o tym, że w oryginalnej trylogii na oryginalnych zdjęciach Miecz Vadera też nie był do końca czerwony. Czyli to wiesz, kolejne no, no, no. takie nawiążmy do czegoś, co jest bez sensu, wrzućmy nawiązanie, bo tak zapamiętałem, że to tak wygląda. Ehm, no, ale ja jestem na tak. Okej, okay. ja w ogóle się cały czas jestem otwarty na Sok. Ja cały czas wierzę, że Filoni wiele rzeczy robi źle, ale Asok robił dobrze do tej pory, zawsze. I ja nie wierzę, że to będzie serial pokroju Mando, że to będzie tak po łebkach potraktowana postać. Cały czas wierzę, że on zwieńczy tych rebelsów dobrze. No, ja ci powiem szczerze, że jestem bardzo mocno rozdarty. Jakby z kilku powodów. Po pierwsze... Sam ten trailer jest zadziwiająco dobry, ale on jest dobry dlatego, że tu jest naprawdę fajna paka aktorska, bo tego... Sita pewnie, no bo tak myślę, że raczej trzeba obstawiać gra Ray Stevenson. Ta jego padawanka, uczennica też tutaj wygląda dobrze wizualnie na tym trailerze, jak walczy z Sabine, bo ona właśnie na tym rozszerzonym trailer, trailerze walczy z Sabin. Ta, ta aktorka, która wciela się w Sabine Wren też wizualnie wygląda dobrze i widać było po po jej rozmowach tam w kręgu, że jest mega nakręcona i taka pozytywna się wydaje, więc no mi pasuje castingowo do, do tej roli. W *Heresyndule* wciela się Mary Elizabeth Winstead, którą ja uwielbiam i ona fajnie wygląda na tym trailerze, dobrze wizualnie. Tutaj nie miałem takiego poczucia jak nieraz w Mando, wiesz, wjeżdża jakaś postać z... Z Warsów albo z e, jakichś innych tam animacji, i, e, i tak e, człowiek zgrzyta nieco zębami. Ten Traum, no spoko, no wiedzieliśmy, że, że będzie, więc, więc jest ok. I sam ten trailer, on e, jakby fabularnie te pomysły, te, te walki, te kadry. To wygląda niby spoko, ale ja mam po pierwsze obawy o wizualia, bo ta kopuła momentami strasznie wali po oczach. Tam jest taka scena, jak ta postać grana przez reja Stevensona odpala miecz i on wygląda jak po prostu w bańce mydlanej zamknięty, bo to pewnie jest właśnie jakiś pojedynek znowu w jakimś mrocznym miejscu, więc wiesz, jeden na jeden kopułka i, i tła w tle i po prostu no wygląda to koszmarnie, ale też są fajne momenty na tym trailerze, więc no wizualnie nie wiem co oni z tym chcą zrobić. I do tego ja ci powiem, że ja jestem najbardziej otwarty fabularnie, no bo ja lubię i Asokę i lubię rebelsów i mam wrażenie, że tutaj no mogą pokusić się o coś fajnego, ale też na przykład nie wiem, bo zaskoczyło mnie jak Yy, Filoni na, yy, tym, w trakcie tego wywiadu co z Fawro byli w kręgu on w którymś momencie powiedział, że on na planie się pojawiał rzadko czy to on powiedział, czy to powiedziały dziewczyny, bo tam była Rosario Dawson, Winstead i ta Bordie, Bordizo w kręgu, razem, we trójkę. I to chyba nie, to nie Filoni, tylko to właśnie która z, z nich na pytanie o to, jak on się tam zachowywał na planie, czy im tam podpowiadał, jak grać, to która z nich powiedziała, że jego prawie na planie nie było, więc hmm. tam to, to wyglądało tak i tak. Nie? Więc ja też tak w tym momencie, co? Filoniego nie było na planie? No to, to, to co on robi przy tym serialu? nie, czy, czy on tylko znowu jakieś tam scenariusze pewnie do pilota i do m, ostatniego odcinka i tam pewnie wyreżyseruje pilota i koniec, a, a resztę inni ludzie? No nie wiem. Trochę, trochę mnie zaskoczyło ta, ta wypowiedź, ale też no nie mamy żadnych szczegółów, bo pojawiła się informacja o reżyserach odcinków, no to tam ich jest sporo, bo tam jest chyba sześć osób wymienionych, w tym Filoni. Więc no to faktycznie wygląda, że, że on tam pewnie za dużo nie reżyseruje. No pytanie, kto odpowiada za scenariusz właśnie jeszcze, czy tylko Filoni, czy, czy, czy Filoni Fawro na przykład, nie daj Boże, czy, czy kto tam za te scenariusze odpowiada, no. Ja jestem bardzo otwarty, ale też przepraszam, że cię tak mocno zagaduję. Ostatnia rzecz, absolutnie, Spoko. to jest ten film wiszący nad nami. Kurde, ja nie chciałem tego usłyszeć przed Asoką, bo mam wrażenie, że w tym momencie to, to te seriale wszystkie będą takie, takim wycinkiem tortu, nie? I że to, to znowu w Mando nam będą robić jakiś tam fragmencik. Ta Asoka to też, to. to podejrzewam, że to się okaże, że tu wszyscy się Traunem jarają, a pewnie Traun pojawi się w finale sezonu i, i, i tyle z tego będzie i później będzie. No, nie, a, a, a, a nie Traun pojawi się już w Mando pewnie. Nie no, zobaczysz. Traun się pojawi w finale i będzie y, y, Admiral Traun powróci w Admiral Tron i Przyjaciele i będzie ten serial właśnie, który zapowiadali, że i inne projekty będą które będą nie, finalizowały nie w tym filmie. Się, jakoś nie wierzę w to. Wydaje mi się, że w końcówce, albo w finale Mando, albo w końcówce pilota, albo w jednym i w drugim już Traun będzie, no ale to jest gdybanie. No, no gdybanie, zobaczymy, gdybanie. Nie? No, zobaczymy, zobaczymy, Sam Traun, no, mignęło takie nagranie kalkulatorem z tego yy, drugiego trailera. Uff. Ciężko powiedzieć, no gra go Lars Mikkelsen, czyli facet, który podkładał głos za niego w serialu, no on nie wygląda dobrze, ale to też jest po pierwsze złe nagranie pod kątem i ziarniste, brzydkie, kolory nie te, ale po drugie, umówmy się, tej postaci nie da się ładnie zrobić, no czerwone oczy, niebieska twarz, no. On, on nie może dobrze wyglądać, także jestem z tym pogodzony. W trailerze pojawia się jeszcze chyba, jeśli się nie mylę, ta babeczka z tego odcinka z Asoką, z Mando. Ta, tak, która... tak, i ona była też mhm. i na panelu, i była później w kręgu. No, ona właśnie... też to jest aktorka z mhm. kina kopanego, nie? Tak. Jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, tak, tak, tak. No i w tym rozszerzonym trailerze była jeszcze Sabine z Zielonym Mieczem. Gdzieś tam mhm. czytałem, że to jest miecz, który wyglądał trochę jak miecz Ezry z rebelsów, ale. No nie wiem na ile, bo nie widziałem tego trailera. No ja się nie wypowiem, bo jakość tego nagrania była taka, że ja widziałem, że po prostu się pojedynkują na miecze i tyle. Jak wypłynie ta wersja, bo pewnie się w którymś momencie pojawi w otwartych kanałach, to, to będzie można to sprawdzić. No dobrze, a soka już niedługo przed nami, ja naprawdę czekam na ten serial i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Drugi serial i bardzo duży, duży tytuł z tego Celebration, bardzo dużo wywiadów, bardzo mocno promowany to był The Acolyte czyli serial z Wielkiej Republiki. Premiera to jest 2024. Pierwsza informacja, jaka spłynęła, to był taki trochę kubeł zimnej wody, bo ktoś tam, nie pamiętam, chyba Kathleen Kennedy powiedziała, że widziała cztery odcinki i że jest to takie połączenie Krainy Lodu z Kilbilem, co jest takim zrogim what the fuck na samym starcie. No ale dostaliśmy kilka fajnych rzeczy po pierwsze nowe logo tego serialu, no to, to tam po prostu to, to, to akurat do tych fajnych się nie zalicza po prostu nowe logo, informacyjnie mówię, po drugie dostaliśmy trailer tylko, że to był znów ekskluzywny trailer puszczony na panelu i do sieci wyciekł znów no, nagrany pod kątem całego ekranu nie widać źle nagrany i chyba przycięty, bo kilka trailerów z tego dnia wypłynęło wszystkie jakoś niepełne, no ale mogliśmy już sobie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Problematyczny jest czas akcji. Bo no na właśnie. panelu w w w wcześniej mówiło się, że to jest schyłek e, Wielkiej Republiki. Czyli to jest jakieś tam, e, zakładaliśmy 200 lat, czy y, no, no, gdzieś tam y, końcóweczka. Nie? E, potem z panelu przyszły informacje, że to jest w zasadzie w trakcie prawie, że tego, co wi widzimy w książkach. Potem gdzieś mi mignęła informacja, że to jest 100 lat po e, pierwszej erze. No, dowiedzieliśmy się, że Wernestra Roch, e, czyli postać, która się Pojawiła się w prawie wszystkich książkach i komiksach. Pojawi się w tym serialu i widzimy ją w trailerze. No i jest tam dużo, dużo, dużo starsza. No niekoniecznie 100 lat starsza, ale wiemy jak to w Gwiezdnych Wojnach działa. Tylko Obi-Wan Kenobi starzeje się szybko, a wszyscy inni są długowieczni. Grają Rebeka Henderson. I to jest fajna informacja, ja się cieszę. Mam nadzieję, że to będzie jak najbliżej tej książkowej, że to nie będzie całkowicie, totalnie, zupełnie oderwana rzecz, tylko coś, co będziemy mogli faktycznie połączyć jakoś z tą książkowo-komiksową odnogą. No wiemy, że pojawi się Wookiee Jedi i gra go Jonas, Jezus Maria, Słotano. To jest facet, który gra Czubakę. On w siódmym epizodzie już grał Czubakę razem z Petrem Mayhew. Peter Mayhew grał wtedy w siedzących scenach, on w biegających, stojących. No później on grał Czubakę. Bardzo pozytywny, fantastyczny człowiek, który zawsze się doskonale bawi. Dużo dźwięków Jedi wydaje. Pojawił się chyba w kostiumie na tym panelu, bo ja widziałem zdjęcia tego Łuki Jedi. No na razie według tych informacji, które mamy, on nazywa się Kelnaka. Ale no, to może być zasłona dymna i może to być Bury. Jedi, no, którego mamy w książkach. Po prostu na tym etapie nie wiadomo, czy on żyje, czy nie. Gdzieś tam któryś z autorów, nie pamiętam, czy Soul, czy któryś mówił, że w takiej antologii, która będzie w trzeciej mhm, e, tak, fazie, tak, tak. Padło, będzie opowiadanie napadano. o tym, jak... E, Jezus Maria jakoś się nazywał. Ten Jedi czarnoskóry, młody, szuka go. No na Z, chwilę obecną nie wiadomo far, po prostu. Chyba, tak? No Nie wiadomo, czy ta postać żyje, więc możliwe, że to jest taka tylko przygrywka, nie? Możliwe, że to jest on, możliwe, że to nie on. No ale fajnie. Zobaczymy o Jedi w serialu. No i to tak naprawdę chyba jest tyle, jeśli chodzi o informacje, które mamy pewne. O samym trailerze mi się ciężko wypowiedzieć. No widziałem połowę w tragicznej wersji. No ja o trailerze to bym się w ogóle nie wypowiadał, szczerze mówiąc, bo no nic tam nie, nie dało się wywnioskować. No po prostu trochę jakieś tam walki, ale ta jakość była tak słaba, że, że trudno cokolwiek powiedzieć. Mnie najbardziej intryguje po pierwsze czas akcji, bo no to, to co wspominasz, no mieliśmy sprzeczne informacje i cały czas jak gdzieś tam w internecie próbowałem znaleźć szczegóły, to niby podają 130 lat przed Jawinem, czyli 100 lat mniej więcej przed Mrocznym Widmem, no ale to by oznaczało, że Wernestra tutaj ma ze 130 lat. No, ale no już nie i... wiem jak ta się starzeje, to jest odpowiedź na wszystko w Gwiezdnych Wojnach i nieraz to widzieliśmy, a ona wygląda fajnie. Ja jestem za tym, żeby to była taka starsza Jedi, co prawda no mam nadzieję, że nie padnie tam znów Wern Wern, O, nie lubię, jak mówią do mnie Wern, bo to stuletni żart, ale wygląda fajnie. Mi się podoba. Będziemy mogli ją zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Nie? No wiesz, mo, może się faktycznie wolno starzeje Zresztą, no, czy ten y, y, y, y, y, y, y, Jedi Łuki no to też by pasowało, nie? Że mógłby się wolno wolnostarzeć. No wiesz, Łuki to żyją. Czubaka miał chyba 200 lat. No, no, no dlatego w sensie, nie mówię, że to by, że to by, kanoniem, by pasowało, no. nie? Że, że właśnie ta dwój mm -hmm na przykład żyje, Wernestra wygląda trochę szokująco, bo ja pokazałem moim dzieciakom, no bo oni ją znają z książek, to mój młody stwierdził, że o matko, co się z nią stało i jak ona wygląda i tam nie mógł przeżyć, że w ogóle, że to ona, no, ale zobaczymy. Natomiast intrygujące jest po pierwsze to, że w zasadzie wszyscy, a tych wywiadów było dużo, podkreślają, że to jest bardzo mocno oparty na sztukach walki serial, co jest w sumie ciekawe, bo nie wszyscy podkreślali trening właśnie i, i to, że m, tego będzie dużo. No i to... No, czyli że, ten Kill Bill, nie? Tak, no i właśnie to, co ty, od czego ty zacząłeś, wydaje mi się, że to chyba nie Kennedy, tylko właśnie ktoś z, albo z ekipy aktorskiej, albo z tej producenckiej rzucił coś takiego i jeszcze dodał, że z domieszką realizmu magicznego, więc ja po prostu miałem tak jak w tym, takim gifie, co facetowi głowa eksploduje, to dokładnie coś takiego, nie? Kraina lodu, Kill Bill i realizm magiczny, nie? No, no, to już jakbym losowo wybierał sobie rzeczy z popkultury, które bym chciał połączyć, to by może coś takiego wyszło. No ale zobaczymy, to, to może być coś interesującego i ja nie ukrywam, że bardzo bym sobie nawet życzył tego, żeby oni to jednak połączyli po prostu z trzecią fazą na przykład, czy jakoś tam jakiś czas po trzeciej fazie tej The High Republic, bo to by było fajne. Mam wrażenie, że to by mogło być też takie no, jakieś tam docenienie tego wszystkiego, co Wielka Republika robi, a wydaje mi się, że w zasadzie chyba w wielu miejscach podkreślano, że tej Wielkiej Republiki na tym Celebration było dużo wśród ludzi. No było bardzo e, dużo. E, wśród e, newsów e, też było to wypatrywane, popularne, więc e, no, ja bym naprawdę sobie życzył, żeby to, to było takie, wiesz, takie, no mówię, uho uhonorowanie tego etapu e, mm -hmm. twórczości całej Gwiezdno no, nie? Fani bieda seriali star dostają nam swoje zwieńczenie w postaci filmu, no to fani dobrych e, gwiezdnych wojen książkowych, fajnie by było, jakby dostali takie zwieńczenie serialowe, nie? No to prawda, to prawda. No ale to tak jak też... Melodia tego podcastu tak naprawdę no wiemy bardzo bardzo mało no ekipę aktorską mogliśmy y, poznać bo, bo sporo ich się przewinęło przez krąg no ale no oni niewiele mówili tak naprawdę no bo niewiele mogli powiedzieć co prawda. No, w zapowiedziach trzeciej fazy jest powiedziane, że ona będzie się ukazywać od jesieni 2023 do września 2025, a serial jest na 2024. Więc. No to w sumie też ciekawe w zasadzie. To też. no no cóż, zobaczymy. No dobra, zobaczymy. dobra. Mhm. Ja bardzo czekam, bardzo czekam na ten serial. No będziemy na innym etapie niż e, Amerykanie w tym momencie, ale ten rok nam da tyle Wielkiej Republiki, o Juka, że e, wcale tak źle nie będzie. Natomiast, żeby zamknąć aktorskie seriale, zanim przejdziemy do animacji, e, oczywiście był też panel o Skeleton Crew, by, była młoda ekipa aktorów. E, Panel oczywiście niewyświetlany, niewiele informacji z tego wypłynęło, też pojawił się jakiś krótki trailerek, e, ucięty też chyba w połowie ja też nie mam zbyt wiele do powiedzenia o nim, nie wiem kompletnie czym ma być ten serial, czy on ma być z czymś połączony, no widzimy tam Wayne'a, Charles'a Wayne'a bez, bez Charles'a, czyli tego pirata, który uciekł w Mando, to od początku się mówiło, jak w Mando pojawili się piraci i kapitan Żerzucha, to mówiono, że to jest ekipa, która będzie przeciwnikiem w Skeleton Crew, no tylko, że spoiler kapitan Żerzucha zginął mm, więc y Trochę nie wiadomo było o co chodzi, czy skeleton crew ma się wcześniej i to trochę bez sensu, bo już wiemy co się stało z Kapitanem Piratów. No ale tam Wayne ucieka w Mando, a widzimy go w tym trailerze, więc zakładam, że to Wayne będzie e, przeciwnikiem. E, Dostaliśmy listę reżyserów, ale wydaje mi się, że to już było chyba znane, bo tutaj się pojawiają... Twórcy i tu wyjdzie moja niewiedza w, na temat Kina wyższych lotów tego filmu, który dostał za który Oscara dostała Jamie Lee z kichuj Kwan, nie pamiętam tytułu, wszystko wszędzie, coś tam, wszystko wszędzie na to, raz. Tw mhm. to twórcy tego filmu robią chyba jeden odcinek z tak, Karetanu tak, tak, tak, tak. mhm. I, i to tyle. No. ja nie wiem, czy to będzie. Na razie czekam, bo to wygląda na takie gunis, na takie, na taki serial trochę dla młodszego odbiorcy. Nie mam pojęcia, czy to też jest. Mandovers, czy to nie jest Mandovers, jak to jest, to trochę mniej czekam, no ale na chwilę obecną jeszcze czysta karta. Znaczy, no, ja nic w zasadzie nie dodam, bo o tym serialu tak naprawdę nic nie wiadomo i ja tylko z tych takich wiadomości z kręgu wywiadów, które się tam pojawiały, to gdzieś mi mignęło, że oni chcieli zrobić taki serial w stylu tych starych filmów Amblina, takiej nowej przygody właśnie trochę jak Goonies, czyli film o dzieciakach, ale niekoniecznie dla dzieciaków, tylko raczej tam taki bardziej nastolatkowy. Mnie najbardziej interesuje to, na czym zakończyłeś swoją wypowiedź, czyli czy to jest Mandoverse, bo gdzieś też mi mignęło, ale próbowałem to później zweryfikować i nie wiem, czy to było jakieś wiarygodne źródło, czy po prostu ktoś tak sobie, wiesz, w internecie napisał, że ten serial też jest właśnie w ramach tego Mandovers Favro Filoniego. No jeżeli tak by było, to moja ekscytacja leży i chwili w kącie, ale no zobaczymy, nie? jak się pojawi jakieś, jakaś większa ilość informacji, no to, to, to, to, to wtedy coś się wypowiem tak naprawdę. Wiesz, ja lubię takie rzeczy. Już tak przechodząc za chwilę do następnego serialu, który, na który bardzo czekam. Chciałbym dostać jakąś serię książek e, dziejących się w świecie Skeleton Crew, e, bo takie serie lubiłem z dzieciakami. Mógłbym poczytać właśnie o dzieciakach w tym świecie. No, w Nowym Kanonie, to chyba tylko u nas e, co kryje dzika przestrzeń e, zaczynał wydawać e, Egmont, ale wydał dwa tomy i na tym zakończył. E, ja bym chciał coś takiego, aczkolwiek to jest moja druga bolączka, że te seriale nie są w ogóle obudowane niczym. E, powstają tylko komiksy i książki dla młodzieży, które są adaptacjami, co jest bez sensu. E, w sumie nie wiem czemu to nie jest obudowywane książkowo-komiksowo, no ale to jest temat na inną dyskusję. E, Kończymy, nie przekaz jeszcze, ale blok e, seriali aktorskich i przechodzimy do animacji. I zacznę od czegoś, e, czym ja się mega jaram. Jestem chyba jedynym fanem po czterdziestce, który jara się i wyczekuje jak na zbawienie Young Jedi Adventures. E, od początku. Bardzo się cieszyłem na ten projekt. Trochę pod kątem tego, że będę mógł z, z dzieciakami, bo ja uważam, że nie ma seriali yy, gwieznowojennych pod dzieci. Ja wiem, że tego powstaje pełno, ale ja uważam, że i Rebelsi są trudni trochę, i Clone Warsy są trudne, i te wszystkie bedbacze, a z kolei te, które powstawały takie popierdółki, yy, to, tam Force Destiny. Yy, to niekoniecznie z synem mogę sobie poglądać, a wydaje mi się, że to jest pierwszy serial, który faktycznie. Będę mógł z pięcioletnim dzieciakiem pooglądać. Puściłem mu ten klip jeden, który jest na polskim Disneyu. Nie wiem, czy to jest pełen odcinek. Ja nie wiem, czy to będą tak długie odcinki, czy to jest tylko jakiś fragment klipu. Tak, nie bo to są trzy i pół minutowe chyba, nie? Są te odcinki. No, trzy na oryginalnym Disneyu, jeden na polskim tłumaczony. Nie, już jest e, więcej. Możliwe, że to, to, to, to musisz aha, spojrzeć, to, bo oni tam dodają. No dobra, to nie zauważyłem. E, możliwe, że to są pełne odcinki, aczkolwiek wtedy ten serial obejrzymy w, w, ten, w 30 minut e, całościowo, bo on będzie w paczce 4 maja udostępniony. Ale to nie tylko pod dzieci. Ja się tym jaram. Mi się to podoba. Ja tam lubię, wiesz, przez ostatnie 10 lat oglądałem seriale dla dzieci i się przyzwyczaiłem trochę. E, I ja lubię takie tam Spidey i super kumple, nie? E, to jest fajna rzecz. Przy czym Spidey i super kumple, no to e, to jest rzecz oderwana od kanonu, a takie Young Jedi Adventures to może być jak najbardziej kanoniczne, bo to są tak nieistotne wydarzenia, e, jakieś tam e, mikro przygody, nieistotne z małymi dzieciakami I, i to wygląda przepięknie. Mi się ten serial wizualnie bardzo podoba. On jest w takich jasnych barwach, te tła są takie magiczne, bajeczne, to, to naprawdę wygląda ładnie. I dzisiaj oglądałem trailer, nie wiem kiedy on wypłynął, czy to jest trailer z Celebration, nie zarejestrowałem kiedy on tak, wypłynął. Tak, tak, tak, Celebration no, ale, na ale wiesz, oglądając Celebration nie zarejestrowałem, bo może nikt ze znajomych się nie jara, może nikt mi nie wkleił i on też wygląda fajnie. No kurczę, ja na ten serial naprawdę mega ja czekam i, i, i się nim jaram. To, to, to, to jest fajna rzecz. Ja nie czekam specjalnie, ale to dlatego, że wydaje no, ale mi ty się, masz że. To syna, który już siedzi, wiesz, po uszy Właśnie sprawia. Właśnie, właśnie, właśnie, właśnie dlatego. Właśnie no. dlatego, że po prostu to jest serial, który wydaje mi się, że jest skierowany pod młodsze dzieci. Takie właśnie, tak jak mówisz, że 5-6 lat to jest spoko i ja się podpisuję, że on wygląda świetnie, naprawdę. Wizualnie ten trailer wygląda super. Ja jeszcze nawet nie przysiadłem, bo tak też planowałem z młodym mu pokazać to, to co jest na tym Disney Plus no wiesz, polskim. No to są takie popierdółki, nie? Ja widziałem ten jeden klip, to jest o... Droid wpadł do rzeki i płynie w stronę wodospadu i oni biegną go uratować. Nie? Koniec. No ale to, to ja tak właśnie obstawiam, że to tak może wyglądać, i dlatego mówię nie jaram się, nawet nie wiem czy, czy do tego przysiądziemy, ale ja też nie hejtuję. Wydaje mi się, że to jest tak, że powinny być też takie seriale. No bo tak jak mówisz, to jest tak naprawdę nisza, której do tej pory nikt nie starał się zapełnić, a wydaje mi się, że to jest po prostu przyjemne wprowadzenie, tym bardziej, że akurat to jest Wielka Republika, a Wielka Republika też książkowo pamięta o dzieciakach, co też nie jest oczywiste, no bo umówmy się, to Expanded Universe to też i, i książkowo i komiksowo jednak jest zdominowane przez te rzeczy tak naprawdę dla starszych fanów i trochę komiksów mamy tych dla dzieciaków, ale no one do Polski na przykład nie trafiają, a książki trafiają po polsku, więc no mówię, to może może być coś fajnego dla tych najmłodszych fanów i, i, i spoko, niech sobie to robią. Ja uważam totalnie, że to jest show w dziesiątkę i jak widzę komentarze hejtujące, to a, odzywa się we mnie to, co kiedyś, ale teraz chyba bardziej, bo, e, bo, bo, bo, bo, bo. rozumiem troszeczkę krytykę, że wiesz, fani dorośli i mówią, Gwiezdne Wojny powinny być dorosłe, a ciągle im się mówi nie, zawsze były dla dzieci i, i krytykowanie, że nie wiem, e, dorosłe seriale są zbyt dziecięce, ale to jest stricte do konkretnego odbiorcy, nie? E, w końcu wydzielono to. Gwiezdne Wojny dla dzieci. To no i masz tego tyle, to, że po nie prostu rusza, no, nie? Nie, nie, ilu fanów ogląda i czyta wszystko. Tak naprawdę no A, najwięksi. Nie, nie, nie no, myślę, że najwięksi, wiesz, tacy najzagorzalsi fani e, to e, jadą od deski do deski, m, wszystkie komiksy, filmy, seriale i tak dalej i tak dalej, ale no, wydaje mi się, że tego jest tak dużo, e, że nie wiem, ja, ja nawet nie czuję takiej potrzeby, bo to, to też jest wiadome właśnie że to jest i różna jakość i dla różnego odbiorcy yy, no no tak, no. niech sobie dzieciaki to oglądają i niech się cieszą, niech oglądają z rodzicami. To, to mówię, może być fajne wprowadzenie i tyle. A starzy fani mogą sobie oglądać tam w zależności jak są bardzo starzy albo starą trylogię i utyskiwać, że Star Wars się skończyły na powrocie Jedi albo trylogię prequeli i utyskiwać, że skończyły się na zemście Sithów albo utyskiwać, że skończyły się na klon Warsach, no tam co kto lubi, nie? Z jakiej epoki mhm. jest. No dobra, teraz widzę, że dałem trochę ciała, bo zamknąłem już aktorski e, blok, a jeszcze był przecież pan Andorze, e, ale nie no chcę ale mi się zero wciąć. konkretów tak naprawdę. No tobie czy mi, nie wiem kto będzie to montował, na żywca kleimy ten podcast, nie będziemy go cieli, więc tutaj tylko mówię, że po pierwsze, premiera latem 2024, wyciekł fragment e, trailera, znów fragment i znów nagrany tragicznie, ale i tak wyglądał przepięknie. Nawet, tak jak ty podsumowałeś, Andor, nawet nagrany kalkulatorem wygląda fantastycznie. E, no i było tam trochę takich pierdółek. E, tony Gilroy mówił, że e, serial zakończy się sceną, jak Andor wsiada na rozmowę ze swoim informatorem, e, Powiedział, że będzie się trzymał kanonu, bo serial robi dla nas, dla fanów i tam jeszcze jakieś rzeczy były mówione, no Andor to już jest pewniak i tutaj nie ma o czym dyskutować. My bardzo czekamy, więc to taka tylko tutaj wstawka w animację. Natomiast ja sobie tutaj teraz pozwolę, chyba, że chcesz coś o Andorze jeszcze. Nie, nie, no mówię, no nie ma w zasadzie e, wiele informacji. Też sporo aktorów było z serialu. E, Mon Motma e, się pojawiała i na panelu, i w kręgu, i nadal wygląda nieprzyzwoicie dobrze. <grym <grym <grym więc, tak jest. Więc tak, to tylko mój bardzo merytoryczny komentarz na temat Andora. Tak jest. No był cały panel, o w sezonie Andora również. No i, o, no nie, dobra, tylko tyle. Tutaj nie będę wycinał, bo powiedziałem, że nie będziemy cieli, więc kontynuuję, a tutaj teraz sobie trochę zaburzę moje notatki, bo o dwóch serialach jest tylko informacyjnie, więc to teraz powiem. Po pierwsze, zapowiedziano trzeci sezon parszywej Zgrai i powiedziano, że będzie to ostatni, finałowy sezon. Na panelu była krótka zapowiedź filmowa, ona ch, możliwe, że wypłynęła, ale jak ja klikałem chyba wypłynęła, ale też jej nie widziałem, niestety. Premiera to 2024 rok. Fajnie. Natomiast Filoni na panelu na 15-lecie The Clone Wars powiedział na koniec, że będzie drugi sezon Tales of the Jedi. Opowieści Jedi, premiera jeszcze ten rok, nie wiadomo kiedy dokładnie. Też fajnie, chociaż liczę, że nie będzie to druga część o Asoce, tylko będzie to coś więcej, coś faktycznie szerszego. No ale, ale czekam, obejrzałem to i było ok. No ja tu nic nie skomentuję. Dobrze. Natomiast na koniec bloku o animacjach i to już ostatniego dnia w poniedziałek odbył się panel o y, drugim sezonie serialu Visions, y, Gwiezdne Wojny, Wizje, y, który już premierę będzie miał 4 maja. To jest dziewięć krótkometrażówek, tym razem nie tylko z Azji, tym razem z całego świata. Pojawił się plakat, bardzo fajny, z taką dwójką i kolarzem tych wszystkich postaci. No, pierwszy sezon miał podobny plakat, tylko on był taki trochę jak plakat Droguan, jak beznadziejny plakat Szóstego Krzyku, czyli biały i z takim trójkątem, gdzie był kolarz tych postaci. Tutaj to jest wszystko w czerwonej dwójce. Pojawił się trailer o którym no, nie mogę wiele powiedzieć, bo to jest antologia i to jest zlepek scen z tych różnych odcinków, ale mogę powiedzieć, że wygląda fantastycznie. To są różne animacje i to fajnie, że są różne. Tak jak napisał Seth na swoim fanpage'u, może ktoś w końcu zauważy, że animowane Gwiezdne Wojny to nie musi być pokłosie wojen klonów i wszystko wyglądające w ten sposób, bo tutaj naprawdę mamy kilka fantastycznych animacji, a nawet jak są kompletnie od czapy, kompletnie oderwane, to taki jest ten serial. On ma taki być. Ma pokazywać różne wizje przeróżniaste. Ja nie mam problemu z tym, że on jest niekanoniczny, bo to jest jeden z pierwszych komentarzy, jaki się pojawia pod każdym newsem, że walić to niekanoniczne. Nie, już z tego wyrosłem. Ja się bardzo jaram i bardzo cieszę, że to wychodzi. No i obejrzałem panel, co prawda nie pauzowałem go, oglądałem go trochę jednym okiem, ale on też był dobry ten panel. Najpierw z twórcami, a potem na scenę wywoływani byli twórcy w poszczególnych epizodów. Twórcy kaleczący, ten angielski mówiący raczej nie wyraźnia, ale to była mega fajna rzecz. Możliwe, że oni to mieli w kontrakcie, że musieli się tam pojawić, ale byłem zaskoczony. Pojawiła się również autorka polskiego segmentu, Magdalena Osińska. To jest segment, który nazywa się I am your mother i z tego, co pamiętam, to jest ten taki plastelinowy. Tak, bo ona w ramach tego Artman Studio, czyli to jest mhm. to, co jest tam Wallace i Gromit, jeżeli ja dobrze pamiętam, Baranek Sean i cała ta właśnie no, plastelinowa tak właśnie ferajna, mhm. także jak ktoś kojarzy studio, no to to będzie wiedział, z czym to się je. I mega było posłuchać e, sobie Polkę na, na scenie I, i mówię, no i, to jest serial, którym jarałem się od początku, pierwszy sezon mi się podobał, cały czas go nie omówiliśmy, chyba nie ma sensu zapowiadać, że omówimy, e, ale omówimy, e, przy czym pierwszy sezon był bardzo japoński, a ten będzie różnorodny i od początku, od pierwszej zapowiedzi się tym jaraliśmy. Mam nadzieję, że będą eksplorować różne aspekty Gwiezdnych Wojen, a nie tylko użytkowników mocy, bo jednak ten Pierwszy sezon w 90% skupiał się na tym. Jakiś dobry Jedi, jakiś zły Sith. Co prawda tych Sithów jest dużo w trailerze, ale kurczę, czekam. No, 4 maja będę miał ucztę. Najpierw Young Jedi Adventures, a potem wizję. Znaczy to jest jedyna obawa, że zacznę od negatywu, czyli że właśnie będziemy mieli znowu dużo tych Sithów versus Jedi, bo trochę ten trailer to zapowiada. Ale ci powiem, że... Ten klip cały, on jest fantastyczny, bo ta różnorodność tych animacji i formalnie, i właśnie wizualnie, bo tutaj i mamy jakieś plasteliny i bardziej jakby rysowane i trochę w stylu tego Spidermana animowanego, nowego i tak dalej, i tak dalej, no wygląda to doskonale i ja bardzo czekałem po tym pierwszym sezonie, który no, nie umówiliśmy, jakieś tam uwagi miałem, odcinki były lepsze czy gorsze, ale całościowo to była fantastyczna rzecz i no, ja nie będę ukrywał trochę właśnie w kontrze do tych, co mówią niekanoniczne walić to, że dla mnie to jest jedy, jeden z tych projektów, na które czekam najbardziej w najbliższych miesiącach jeżeli chodzi o, o Gwiezdne Wojny, no i super, że to już w zasadzie za rogiem, no bo to 4 maja to nim się obejrzymy, to już będziemy mogli to no. obejrzeć. Mm -hmm. Ja byłem mega zaskoczony, bo ja zapomniałem, że ten panel w ogóle jest. Zakładałem, że w poniedziałek e, na Celebration to już tak jak będą popierdółki, to już nam nic nie przyniesie. I akurat stałem w Tczewie, czekałem zresztą na opóźniony pociąg, 30 minut, ten, e, którym nie planowałem jechać i, i nagle, wiesz, oglądam sobie ten panel i nagle trailer, nie? I bach. Nie? O! No, pierwszy raz obejrzałem go niestety na przystanku, a słońce grzało, więc słabo widziałem na telefonie, ale potem obejrzałem sobie w domu jeszcze raz. No, też czekam. No dobrze. I na tym kończymy serialowe zapowiedzi I tak naprawdę prawie kończymy ten przekaz, bo zostały nam książki, komiksy, gry a tego mimo wszystko jak na lekarstwo, bo chociaż tak jak powiedzieliśmy Wielka Republika było tego naprawdę dużo. Ci autorzy cały czas podpisywali książki, komiksy, biegali po tych scenach, udzielali wywiadów. Było mnóstwo cosplayów, było jedno wielkie zdjęcie robione, cosplayów z The High Republic, z autorami The High Republic. No fajna rzecz, ale dostaliśmy zapowiedź trzeciej fazy. Konkretną z tytułami, ta faza nazywa się Trials Próby Jedi. Yy, I no, ja przyznam, że to są na razie tytuły, tytuły autorzy. Ja tego aż tak nie analizowałem. Średnio mogę się o tym wypowiedzieć. Ten panel był puszczany na streamie, co prawda był, to nie było na żywo. On leciał jako ostatni panel w sobotę, już na koniec go puścili po prostu i ja go oglądałem trochę jednym okiem. Trochę, żeby zobaczyć ewentualne okładki, ewentualne tytuły, ale żeby za dużo nie słuchać, no bo my jeszcze nie skończyliśmy pierwszej fazy w Polsce, no, nie chciałem sobie spoilerów e, szykować także bardzo się cieszę, bardzo podoba mi się jak ta ekipa cały czas e, tryska energią, jest na tym celebration, bawi się, to jest, to jest fajne, bo to jest, umówmy się, to jest w tym momencie dla mnie najlepsza rzecz jaka, e, jaką dają nam Gwiezdne Wojny od lat i mam nadzieję, że jak to się skończy to będzie pomysł na coś podobnego z podobną ekipą i niech dowodzi nimi Charles Soul e, no ale nie, nie mogę się tutaj wypowiedzieć o tej trzeciej fazie i o zapowiedziach. Czy To ja trochę od siebie dodam, bo ja ten panel obejrzałem sobie post factum i no pierwsza rzecz to to, co mówisz. Ekipa jest fantastyczna i po prostu to, jaka energia od nich bije, jak oni się przekomarzają, jak się bawią z widzami, rzucając potencjalne spoilery, których, które później maskują. To jest naprawdę czysta przyjemność ich posłuchać i, i widzieć jaką oni mają frajdę. Była na tym panelu Alisa Wong, która jest nowym nabytkiem, jeżeli chodzi o Wielką Republikę. Ona pisze no, ale, ale nie Fre. nowym nabytkiem Gwiezdno Wojernie, no, no, Tak, tak, nie? To, tak. Właśnie tak, mówię, że on, a, Fantastycznym nabytkiem. No Doktora Affle pisze. że jak ściągają to dobrych ludzi. Tak, tak. Dokładnie. Widać było, że ona się też fantastycznie w całą ekipę wpasowała. I ja trochę miałem obaw, co do tego panelu właśnie ze względu na to, co ty mówisz, ale paradoksalnie yy, to było spoko, bo się nagle okazało, że oni niespecjalnie tam mówili o drugiej fazie, dlatego, że ona dobiega końca i mm, no nie chcieli zdradzać rozwiązań fabularnych i w dużej mierze on był poświęcony temu, co w fazie trzeciej, no z, z mojej perspektywy to ta druga faza, to nie wiem, jakie ona ma znaczenie, więc, bo, bo tego nie czytam, przepraszam za swoją ignorancję, yy, więc yy, to, że wychodzimy gdzieś tam w przyszłość tej trzeciej fazy, to było dla mnie akurat fajne, ale no znów, informacji mamy niewiele. Najważniejsza, że pierwsza dorosła książka rozpoczyna całą fazę, rozgrywa, która... Ta pierwsza książka rozpoczyna się rok po gasnącej gwieździe. O, tak, zakręciłem się tutaj za szybko mówię, za wolno myślę. Czyli mamy znów przeskok czasowy. No i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie, bo z jednej strony oni wspominali o tym, że ten początek będzie bardzo mroczny, no bo Nihilowie wygrali i Mark yon odniósł jak się wydaje pełen sukces. Z drugiej strony Soul wspomniał, że ten finał, czyli Trials of Jedi, bo, bo on jakby będzie stanowił klamrę dla całego tego projektu, tak jak światłem Jedi je zaczynał, no to on i zresztą inni też powiedzieli, że to jest ta trzecia faza, jest o nadziei więc to, to też jest fajne, no bo z jednej strony no, tego się należało spodziewać, no, że to, to są jednak Gwiezdne Wojny Nihilowie będą musieli iść do piachu ale, ale no, bardzo mi się przyjemnie ich słuchało jak właśnie oni opowiadali jak to wszystko sobie planują no i też dla mnie jest fajną informacją i trzymam kciuki, że Ole Siejuk temat podejmie jest ta antologia, którą oni zapowiedzieli. Bo zapowiedzieli e, antologię z opowiadaniami e, w zasadzie chyba w całej tej pisarskiej bandy z Grai, która odpowiada za Wielką Republikę i każdy ma się zająć, nie wiem, ulubioną postacią, ulubionym motywem i to może być coś naprawdę fajnego, bo też w zasadzie się tam wszyscy przerzucali różnymi pomysłami i no chociażby mhm. właśnie to, co też wspomniałeś w którymś momencie wcześniej, że padło, że będzie tutaj najprawdopodobniej opowiadanie, które się będzie koncentrowało na poszukiwaniu naszego Łukiego, Jedi, no to, to to pokazuje, że to może być i interesujące i takie niezupełnie bez znaczenia. No i najważniejsza rzecz, znów melodia całego tego podcastu, niby mamy zapowiedzi dużo, bo poznaliśmy tytuły wszystkich książek ze wszystkich kategorii wiekowych, ale oni też wspomnieli, że to nie jest wszystko. Czyli po pierwsze I ma być jakaś publikacja, nawet nie zdradzili dokładnie co, która będzie poprzedzała pierwszą dorosłą powieść, więc pytanie, czy to będzie jakiś komiks, czy, czy właśnie jakieś opowiadanie, czy, czy jakieś takie wprowadzenie do trzeciej fazy. No i zapowiedzieli, że tu nie, nie ma mowy o audiobookach i o innych publikacjach, które mogą się jeszcze pojawić, więc widać, że. No, a w każdej fazie było słuchowisko, które potem no na razie to jedno na książkę zostało ja tu akurat do Olesiejuka yy, uśmiecham się bardzo żeby Duku się sprzedał dobrze i żeby ten Pestraner się u nas pojawił, bo na, na to bardzo bardzo czekam yy, myślę, że ta antologia, jeśli to jest normalna książka wchodząca w, w, w ramy trzeciej fazy, to ona się u nas ukaże normalnie pewnie, no chyba, że antologię, nie wiem, teraz wyjdzie to from, from the center point of view yy, chyba, że okaże się, że one się źle sprzedają ale nie, no podejrzewam, że tak. No do tej pory był jeden zbiór opowiadań z Wielkiej Republiki, ale to były te opowiadania z Insidera sklejone w książkę i to chyba była cieniutka książka. No Ja i tak cały czas liczę, że to się może jeszcze w Polsce ukazać, ale ta antologia, no myślę, że to jest pewnik. To wyjdzie na pewno. No, no, no to trzymajmy za to kciuki. Ja bym naprawdę bardzo był chętny to przeczytać i powiem Ci szczerze, że tak jak ty na Dzień Dobry od razu powiedziałeś, że to Celebration cię bardzo tak nakręca, to na mnie tak działają te rozmowy twórców Wielkiej Republiki, bo później słuchałem też tego ich spotkania w kręgu i no, oni są tak mega pozytywni, że aż mnie zaczęło kusić, żeby przynajmniej tą no. pierwszą dorosłą książkę przeczytać, tym bardziej, że ona się ma ukazać, jeżeli ja dobrze pamiętam, późną jesienią i z tego, co oni wspominali, to będzie większy rozstrzał czasowy w tej trzeciej fazie niż to było teraz, żeby no, wszyscy mieli czas przeczytać wszystko, co, co chcą przeczytać, także no, ja jestem ciekaw, jak to u nas się przełoży, czy, czy na przykład my będziemy dostawać jeszcze szybciej te książki, jeżeli w Stanach będzie większa przerwa czasowa, no życzyłbym sobie tego, no ale, ale no, Czekam bardzo na Wielką Republikę w Polsce, no bo dla mnie to też jest naprawdę taki highlight Gwiezdnych Wojen obecnie. Tak jest. A do Wielkiej Republiki to powrócimy już na pewno za chwilę, bo mamy przeczytaną Fatalną Misję, mamy przeczytane trzeci tom komiksu. Nie możemy się tylko zgrać. No, w marcu choroby nas dopadały, mnie szczególnie. I przesuwało nam się nagrywania, ale na pewno no myślę, że na dniach niedługo, w ciągu kilku tygodni usłyszycie przynajmniej dwa podcasty, a za chwilę manga wychodzi w Polsce, więc to też. Natomiast innych zapowiedzi książkowych ja nie kojarzę z Celebration. To znaczy pojawił był się taki artykuł na Star Wars.com zbierający różne albumy, gdzie mhm, to e, prawda. był Timeline, Timelines, e, to jest album, który chyba wyszedł na Celebration, nie wiem, może wcześniej, no e, przynajmniej jeden znajomy go przywiózł z Celebration i widziałem na scenie wywiad z autorką, jakieś tam książki kucharskie, takie pierdoły, chyba jakaś encyklopedia postaci z The High Republic, no ale to, to, to nie analizowałem tego, a, a, a takich fabularnych e, powieści chyba nie było żadnych nią. Nie, nie, nie, nic, nic innego. E, mnie to nawet zdziwiło, bo z, tam wydaje mi się, że wcześniej były też te panele właśnie takie poza Wielką Republiką, a, a tutaj zero informacji. No. no te albumy to było w sumie takie zabawne dla mnie, bo tam właśnie ta książka kucharska i tam na przykład zdjęcie Burger z Banty na przykład czy coś w tym stylu, to, to takie, no, nie, nie wiem, dziwnie mi się na to patrzyło, ale na przykład ta encyklopedia postaci z Wielkiej Republiki to akurat fajne, bo to mówimy, rozmawialiśmy mhm. prywatnie, że to nawet w podcastach do tego często wracamy, że w sumie to by się przydało, takie wydawnictwo, także w sumie fajnie, że się tego doczekaliśmy, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało w praniu. No tylko wiesz jak to jest z takimi książkami, nie? No, Za pół wiem, roku wiem. musisz dostać zaktualizowaną wersję, potem kolejną zaktualizowaną wersję i kolejną, i kolejną. Eee, encyklopedię bohaterów czy czy wydarzeń, czy właśnie e, timeliny, no to tak to niestety działa. Natomiast tak samo, nawet mniej, no dużo mniej zapowiedzi komiksowych. No bo to jest dla mnie największe zaskoczenie no, akurat. Od no, e, Dark Horse, ja widziałem wywiad z e, dwoma kolesiami z Dark Horse na tej scenie e, pobocznej, no, po, po pierwsze, dygresja: jak ja widzę Jacksa, Jacksona, tego królika, to już mnie cholera bierze. Po prostu to jest jak, jak z Holiday Special i z Dniem Życia Łukich. Przez lata się tego wstydzono, a jak nagle wyciągnięto to jako żart, to nie mogą z tym skończyć. I ten Jackson i Jackson to się pojawia wszędzie, i również na tych zapowiedziach Dark Horse. Przy czym tutaj, no, co się dowiedzieliśmy, że zobaczyliśmy okładki The High Republican Venture, to nic nowego Hyperspace Stories to też nic nowego i Tales from the Dead Star, to nie słyszałem wcześniej, nie wiem czy to jest coś nowego natomiast od Marvela no to jest chyba tylko jedna zapowiedź Tak. no tylko Komiksu... tyle ja usłyszałem przynajmniej, a panel niby był komiksowy, przynajmniej ja tak zrozumiałem, no. ale nic z niego nie wypłynęło więcej ponad to co jest na oficjalnej stronie, przynajmniej do mnie nie dotarło mm -hmm. A to ma być Dark Droids. Nawet nie pamiętam, czy to jest seria, czy to jest One Shot, czy co to jest. Znaczy, no hmm. ja zrozumiałem, że to będzie tak jak z tymi wszystkimi eventami, że będzie ser miniseria napisana przez Sola, a, a później no dobra, no ma być normalnie przez wszystkie serie. Ale to może teraz coś hmm. ja mylę. No nie wiem, no nie wiem. Natomiast jest to zapowiadane jako horror co jako teraz crossover event to trochę dziwne, no ale w sumie Cytadela Grozy też była horrorem no na mnie to zawsze działa jak na muchy jak słyszę horror w uniwersum Gwiezdnych Wojen to biorę w ciemno, więc, więc od razu gdzieś tam mi się, wiesz, zapaliła zielona lampka i już nie czytałem dalej, usłyszałem horror w Gwiezdnych Wojnach, biorę no tylko, że to, to jest jedyna rzecz która wypłynęła no z tak, z no, tego no w sumie to już startuje też dosyć szybko, bo e, to ma być e, od sierpnia e, i tak, bo jeszcze sobie otworzyłem tego newsa, faktycznie to Soul m, ma pisać, no ale nie, no jest, jest dokładnie, że będzie jako później seria spin-offów, spin one-shotów i crossover przez wszystkie ongoingi także no to potwierdzam tylko to co powiedziałem przed chwilą, natomiast yy, ja Ci powiem tak, yy, sam ten pomysł Mroczne Droidy no no nie wiem. Mnie nie przekonuje też na tym nie etapie. Przekonuję. Tym bardziej, że no wiesz już tych droidów y, trochę y, mieliśmy y, różnych i, i, i no, no nie wiem, mnie na, na jakoś nie kupuje ten pomysł właśnie, że teraz będzie jakieś wielkie, wielkie nowe zagrożenie m, związane z droidami, bardziej to jak mem y, mi wygląda. Szczeg szczególnie w kontekście nie wiem, takiego ostatniego odcinka Mando, gdzie też mieliśmy złe droidy. Tak. E, także od razu miałem wizję, że tam właśnie zły droid wsadzi kogoś do kosza na śmieci na przykład e, no ale zobaczymy no, odpowiada za to Soul i, i ta e, ekipa od komiksów więc myślę, że poza Gregiem Pakiem wszyscy mniej lub bardziej dostarczą e, także, także ok, natomiast no, mnie zaskoczyło, że tych newsów było tak mało ale no pytanie, czy, czy może to jest jakaś nutka optymizmu, że może w końcu oni też planują jakieś, wiesz, zamknięcie tych ongoing'ów na tym etapie, no bo też ile można, no my już jesteśmy znów bardzo daleko z numeracją, szczególnie jak uwzględnimy, że mamy więcej serii regularnych, chociażby o Łowców Nagród niż to było w tej poprzedniej fazie, więc no ile można mielić te wielkie zagrożenia na wielką skalę w ciągu tych, no kilku lat pomiędzy dwoma filmami, także no... Roku pomiędzy piątką a szóstką. No właśnie, do no to roku, no to je, jeszcze lepiej. No. To pomiędzy czwórką a piątką chyba trzy lata były. No, także no niech, niech już to kończą może i, i idźmy dalej po prostu. Biedny Han, tyle go ominęło. <laughs> A się zastanawialiśmy, co oni tam zrobią. E, no dobra, dobra. Na koniec e, też jeden news z gry. E, no, pojawił się trailer e, Jedi Survival. E, Jedi Ocalały. To jest... E, ja się nie znam. To jest trailer z rozgrywki. Tak. I... No ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Graliśmy obaj w tym samym czasie, rok temu mniej więcej w pierwszą część. Teraz mnie bardzo boli, że ta druga część wychodzi, a nie będę miał na czym w nią zagrać. I, i nawet nie wiem, czy to w ogóle kiedyś wyjdzie na, na PS4. Pewnie nie. Więc no co, no obejrzałem sobie trailer i, i tyle. A to patrz, to mnie zaskoczyłeś, bo ja byłem przekonany, że to też wychodzi na PS4, a co, tylko na PS5 mówisz? No i Xboxa. Mm -hmm. No to słabo. No, ale wiesz, to może wyjdzie. No, yy, Hogwarts Legacy też wyszło już przecież, chyba w lutym na piątkę i Xboxa, a na czwórkę na początku maja, no tylko że to od razu było zapowiedziane, nie? Nie, nie, to, to też tak kliknąłem sobie i faktycznie widzę, że, że zapowiadają, że nie będzie, no ale no okej. Okay. Wiesz to, ja ci powiem tak, ja widziałem sporo materiałów, bo tak naprawdę przez to, że ta gra też jest już za rogiem, to ten trailer, który teraz widzieliśmy, to jest kolejny z serii, bo my mieliśmy już nawet dłuższe materiały z rozgrywki. Tak naprawdę, no no, gra wygląda jak więcej tego samego. Z nowości to widać, że będziemy współpracowali z zespołem. Czyli tak jak w Jedynce mieliśmy tylko Kala, tak tutaj widać, że on walczy z Merin, widać, że walczy z jeszcze inną postacią na przykład, więc to może być taki jakiś patent rozgrywkowy, który no będzie w pewien sposób urozmaicał i uatrakcyjniał rozgrywkę. No a tak to no Wygląda jak i jedynka, plus minus. Myślę, że jeżeli ktoś polubił jedynkę, no to, to pewnie go do tej kontynuacji nie trzeba zachęcać. Jeżeli ktoś się odbił, a tak naprawdę to tak jak do mnie spływają różne informacje, to ja widzę, że właśnie ten, ten tytuł mocno spolaryzował jednak i graczy, i fanów gwiezdnych wojen. To, to, to pewnie jak ktoś nie polubił się z jedynką, to i pewnie podwójkę nie sięgnie. No także. No zobaczymy, ja jestem ciekaw przede wszystkim właśnie na ile oni dowiozą, bo zapowiadają większą skalę, więcej planet, większą skalę, więcej wszystkiego, więc no jestem ciekaw, czy, czy wiesz czy uda im się to faktycznie zrobić, wszystko. No dobrze, no i dojechaliśmy do końca. Na sam koniec dostaliśmy zapowiedź następnego celebration, wiadomo już było, że to będzie, będą dwa lata przerwy, przy czym no, wszyscy zakładali, że następne będzie w Stanach, bo, bo filmy, a tutaj nie, psikus, następne celebration będzie w Azji, będzie w Japonii, 18-20 kwietnia to znów będzie Wielkanoc 2025 roku. Teoretycznie, a nawet praktycznie, no w 2016 roku chyba było w Niemczech. To był Celebration Europe ostatni. Wtedy też były filmy. Wtedy chyba była promocja Wotra 1, jeśli dobrze pamiętam. Chyba pierwszy konglomerat, w którym relacjonowałem Celebration. Więc to, to, to nie jest jakaś reguła, że jak filmy to stany. Ale w Japonii Celebration było do tej pory chyba tylko raz i to chyba nie był sukces i no podejrzewam, tak myślę, no bo Gwiezdne Wojny to jest ta marka, jedyna marka, jedna z niewielu, które, która w Japonii się nie sprzedaje, w Azji się nie sprzedaje. To zazwyczaj jest tak, że jak filmy wyjdą na jednym rynku, to jeszcze trzeba pamiętać, że jeszcze rynek azjatycki dostarczy drugie tyle dolarów. No tutaj nie. Nie wiem, czy to jest kolejna desperacka próba, no, natarcia na ten rynek i podbicia go jakoś, spoko, no ja i tak nie pojadę, będę oglądał streamy, więc mi to w sumie wsioryba, gdzie to będzie, no tylko, że dwa lata poczekamy. Ale czekaliśmy już dłużej przez pandemię. No tak, no zobaczymy. Mnie najbardziej ciekawi właśnie, czy oni to połączą faktycznie z premierą filmu, czy nie, to okej, okay, no ja na pewno nie pojadę. Przecież mam więc... nadzieję, że stream wróci wiesz... do, takiego, do takiego poziomu, jak było to w w trakcie, wiesz, tej początkowej fazy Disneya, kiedy była siódemka i, i tak dalej, że mhm. mieliśmy e, streamowaną ceremonię otwarcia, mieliśmy streamowany teaser filmu i tak dalej. No, mam nadzieję, że jak będziemy na taką skalę promować Gwiezdne Wojny, to, to będzie to w internecie również na taką skalę, a, a nie tak jak teraz, bo ceremonię otwarcia to ja już nie widziałem. Oho, o, o, nie pamiętam od kiedy. No, no zobaczymy, zobaczymy. E, tym bardziej, no jak widać no, tych newsów różnego rodzaju jest dużo no, ja szczerze mówiąc to teraz to najbardziej czekam na skonkretyzowanie tego wszystkiego bo no tak jak no, nie trochę głupio to brzmi po półtorej godziny gadania Mam poczucie, że mimo wszystko na najwięcej to przyjdzie nam czekać jeszcze. A teraz to sobie możemy gdybać no tak, później. Zobacz, no tak. Zobaczymy, co tam ta przyszłość nam przyniesie. No a pierwsze rzeczy już na horyzoncie, no bo 4 maja na horyzoncie i, i wtedy się będzie działo sporo. Zobaczymy. Jak to wypadnie? No wiesz, będzie się działo sporo, jeśli chodzi o premiery w Polsce i tak dalej, bo film Disney, jak zwykle to oleją i yy, nie będzie się działo nic w tym temacie, ale z drugiej strony, no zapowiedzieli, co mieli do zapowiedzi, 4 maja za chwilę, no co mają innego zrobić, jedynie czymś się pobawić. Natomiast ja powiem, że ja tą edycją jestem zadowolony, yy, ale to dlatego, że naprawdę przed samym Celebration yy, ja nie potrafiłem się jarać. Ja rozmawiałem z uczniem, mam takiego ucznia wielkiego, wielkiego mega fana Gwiezdnych Wojen i mówię, ja nie wiem co oni by musieli zrobić, żeby we mnie ta iskierka wiesz, rozpaliła ogień, bo musiałyby to być, nie wiem, jakie newsy i jakie rzeczy, ale nadal byłaby ta świadomość, że ha oh Jezu, to nie pierwszy raz, nie ostatni i, i, i jak ja mam się jarać filmem, y, a przez ostatnie lata już y, bywało tak, który mi za chwilę i tak albo zniknie i przepadnie i nikt o nim nie będzie mówił i nawet nikt nie powie, że go skasowali albo go po prostu skasują. No przed Celebration naprawdę miałem obawy. Mówię, no obejrzę, będę oglądał, ale chyba tak tylko z automatu i raczej zakładałem, że po tym wszystkim nie będę niczym napompowany, ani zajerany, A gdzieś tam to odżyło, odbudził, obudziło się na chwilę eee, naprawdę bawiłem się dobrze oglądając to i zapowiedział, bo ja wiem, że nie ma konkretów, no, ale nigdy nie ma konkretów nawet jak już są konkrety to oni tak o niczym nie mogą powiedzieć I, i tylko mogą mówić jak to są podekscytowani i rzucać jedno zdanie i czekać na krzyki publiczności i rzucać drugie zdanie i czekać na krzyki publiczności no tak to wygląda, nie? Ale dostałem więcej niż się spodziewałem po tym celebration. No i tym optymistycznym akcentem w zasadzie możemy kończyć. Możemy yy, na sam finał zaprosić i odesłać wszystkich pewnie do Sewa, który był na Celebration i relacjonował na Instagramie, a też, no, za też za rzecz. zapowiadał, mm. że nakręcił sporo materiału, który będzie montował właśnie w jakiś taki materiał z pierwszej ręki, więc myślę, że to jest rzecz godna uwagi i odnotowania, bo jak widziałem właśnie te jego zdjęcia, relacje, to wszystko co wrzucał, to tak... Nie ukrywam, że trochę z zazdrością <laughs> na to patrzyłem. Także będzie no, można no, zobaczyć moich film z pierwszej ręki. zdjęcia z Haydany Christiansenem z z Iwanem McGregorem, który wyglądał no. z o, tak, tak, i w, w brecie. Yy, ale nadal zdjęcie z Iwanem Magregorem. no i jak widziałem te właśnie filmiki Seva to też było fajne wiesz, po całym dniu mojego siedzenia przed telefonem odpalałem sobie Instagrama i Facebooka i przeglądałem co tam Sef nagrał e, fantastycznie się to oglądało e, no także też czekam na jego dłuższe relacje i zazdroszczę to co, to kończymy na dzisiaj. Kończymy. kończymy. Do usłyszenia za rok w przekaście. <śmiech> nie, za dwa lata. Tfu, <śmiech> za dwa lata. Dobra, dłuższa nikt, przerwa. Nikt, teraz nikt nam w nie zarzuci, że jesteśmy nieregularni. Po, tak jest. Nie jesteśmy słowni. Zapowiedziany, zapowiedziany. A już za dwa lata w kolejnym przekaście usłyszycie o Celebration 2025. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki Ci bardzo również. I do usłyszenia już za dwa lata. Cześć! Cześć. do, now? What are we do? It's over! Is over!